Likwie błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki, wierząc w jego szczególne wstawiennictwo za nami. Pierwszą centralną drogę krzyżową w Warszawie zorganizowano w 1994 roku.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 Morska prognoza pogody na Bałtyk Południowy i Południowo-Wschodni ważna do godziny 13. Sytuacja baryczna. Klin wyżu z nad Francji, Polski i krajów bałtyckich utrzymuje się. Płytki niż 1006 hektopaskali z nadpołudniowej Finlandii wolno przemieszcza się na północny wschód. Ostrzeżenie przed sztormem na Bałtyk Południowy, ostrzeżenie przed silnym wiatrem na Bałtyk Południowo-Wschodni, Zatokę Pomorską, Wybrzeże Środkowe i Zatokę Gdańską. Bałtyk Południowy, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 4 do 5. Wzrastający na 6 do 7 w porywach 8 z Kaliboforta. Stan morza 2 do 3, później 4. Temperatura powietrza 4 stopnie, widzialność dobra do umiarkowanej, postępujący od zachodu deszcz. Bałtyk południowo-wschodni. Wiatr południowy do południowo-zachodniego 5, okresami w porywach 6, a wzrastający na 6 do 7 w skali Boforta. Stan morza 3 do 4, temperatura powietrza 4 stopnie, widzialność dobra do umiarkowanej w dzień postępujący od zachodu deszcz. Zatoka Pomorska. Wiatr południowo-zachodni do zachodniego 3 do 5 wzrastający na 5 do 6 w porywach 7 skaliboforta. skali Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej w nocy deszcz. Wybrzeże środkowe. Wiatr południowo-zachodni 3 do 4, okresami 5 wzrastający na 4 do 6 w porywach 7 z Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej, postępujący od zachodu deszcz. Zatoka Gdańska. Wiatr południowo-zachodni do południowego 3 do 5, wzrastający na 4 do 6 w porywach 7 w skali Boforta. Stan morza 2 do 3, później 3 do 4. Widzialność dobra do umiarkowanej w dzień deszcz. Prognoza orientacyjna na następne 12 godzin. Bałtyk południowy, wiatr zachodni do południowo-zachodniego 6 do 7 w porywach 8, słabnący na 5 do 6 w skali Beauforta. Bałtyk południowo-wschodni, wiatr południowo-zachodni do zachodniego 6 do 7, okresami w porywach 8 w skali Beauforta. To była morska prognoza pogody. 1.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 Outland, we grew up strong. We were wanted all. Noc między Wielkim Pionkiem a Wielką Sobotą. Małgorzata Barta z Witan. Ponownie witam. Muzyka nocą. Doświadczenie straty, cierpienia, krzyża tego, co nam coś ważnego w życiu albo kogoś odbiera. Takie doświadczenia wszyscy tak czy inaczej mamy. Takie badania były przeprowadzane ostatnio przez Fundację Gajusz, którą za chwileczkę będziemy też i przedstawicieli tego środowiska słyszeć. Słuchać, że większość Polaków w ostatnim roku na przykład badając to statystycznie przyznaje się do jakiegoś rodzaju straty. Oczywiście straty są różnego kalibru, ale wszyscy mamy to doświadczenie i też mamy Mamy też próbę radzenia sobie w tych doświadczeniach, jak ze stratą się pogodzić. Towarzyszy naszemu spotkaniu ksiądz Michał Stachera, kapelan Szpitalu Psychiatrycznego, Szpitala Psychiatrycznego w Drewnicy. Witam ponownie. Dobry Zakończyliśmy tą poprzednią godzinę taką opowieścią o wielkiej stracie, która dotknęła rodzinę konkretnie jedną z wielu tych takich osób, które się środowisk, które ksiądz swoim kapłańskim też doświadczeniem dotykał, czy też był w nich utraty dziecka. To jest to największa strata, jaką sobie można wyobrazić i poradzić, próbować z tym. Ja mogę tylko się domyślać, że jest to największa strata, bo sam dzieci nie mam, ale rzeczywiście myślę sobie, że chyba większej straty być nie może. Może coś podobnego to strata rodziców, ale no myśl, zawsze patrzymy raczej z taką większą y, chyba czułością, miłością wobec właśnie tych mniejszych. Stąd też myślę to doświadczenie straty dziecka jest czymś na pewno jednak dużo mocniejszym. I rzeczywiście towarzyszyłem tej rodzinie, tak jak w poprzedniej części zacząłem no swoją obecnością, przygotowaniem do sakramentów i też udzielaniem tych sakramentów właśnie Zuzi, ale też i, też i towarzyszyłem rodzinie i bardzo sobie cenię ten czas, bo w moim kapłaństwie był, no, na początku tego kapłaństwa było to niesamowicie ważne, choć oczywiście trudne. I zadając sobie takie różne pytania, dlaczego ja tego doświadczam, czemu ja, czemu no właśnie, czemu nie ktoś inny, bo ja przecież z tym na początku może wielu rzeczy nie umiem, nie rozumiem, to z biegiem czasu odkryłem, że doświadczenie tego typu, doświadczenie obecności w takiej rodzinie, doświadczenie takiego towarzyszenia co tydzień tej, tej Zuzi, tej dziewczynce dziesięcioletniej właśnie w, w odchodzeniu było czymś, co dzięki czemu ja odkryłem można powiedzieć sens mojego kapłaństwa. Ja zrozumiałem, po co ja zostałem księdzem. Bo też myślę, że chociaż może brzmi to bardzo tak ckliwie, ale no, rzeczywiście tak było. To też myślę, że jest takim cudem, że hmm, że towarzyszyłem nie tylko w umieraniu, ale też i w śmierci tego dziecka, bo pamiętam poranek grudniowy, kiedy zadzwoniła do mnie mama na tam chyba jakimś tam komunikatorze. Zadzwoniła mama tej dziewczynki Zuzi i mówi, ja nie odebrałem, bo no spałem, była piąta rano, czy któraś, ale obudziłem się, tak myślę sobie, a pewnie coś kliknęłam, pewnie niechcący może coś nacisnęła, ale jakoś tak mnie tknęło jakaś taka myśl, napisz do niej bo może coś się dzieje. No i napisałem od razu, czy coś się dzieje, czy to tak niechcący. No i dostałem dwa słowa, które tak nam wstrząsnęły, że no pamiętam to do dzisiaj, było to Zuzia umiera. Ja pamiętam, że w kilka minut się ubrałem i już byłem w samochodzie, pojechałem do, do tej rodziny i już była, było pogotowie, było, było sporo ludzi, była rodzina, którzy no chcieli pożegnać się ze swoją przyjaciółką, siostrą, kuzynką i tak dalej. No, i pamiętam, wszedłem tam. Zuzia była podpięta do monitora kardiologicznego. Serce jej biło, jeszcze żyła już bardzo słabo. Oddychała i słabo serce biło, ale, ale właśnie, ale jeszcze biło. Słabo, ale biło. I pamiętam, że rozgrzeszyłem ją, potem zobaczyłem, jeszcze żyje, więc udzieliłem sakramentu chorych, namaściłem najpierw czoło, potem jedną, drugą dłoń, spojrzałem na monitor, i serce uderzyło raz i umarła. I myślę sobie, że to jest, to, to był właśnie ten moment, który w którym ja zrozumiałem, po co jestem księdzem. Że nawet dla tej jednej dziewczyny, właśnie po to, żeby doprowadzić ją do, do nieba de facto, było warto. I to jest takie moje doświadczenie. I na pewno coś, co w jakimś sensie ukształtowało no to dziwnie brzmi, bo jestem na początku, ale ale w jakiś sposób nadało pewien rys, charakter, nie wiem, ukształtowało moje kapłaństwo. To jest jedna z odpowiedzi, może bardzo taka upraszczająca to, ale jednak ważna. Widzenia po co jakieś trudne doświadczenie, czy też towarzyszenie temu trudnemu doświadczeniu może być potrzebne innym ludziom na przykład powołaniu kapłańskiemu, na przykład takiej drodze, która też jest przecież służbą tym ludziom, a jednocześnie jest potrzebna taka historia, dotknięcie jej, wejście w nią. Spojrzenie na to, co trudne w naszym życiu po to, żeby zobaczyć, co się z tego może rodzić dobrego, do czego to może prowadzić. W perspektywie też paschalnych świąt, oczekiwania na zmartwychwstanie Pana Jezusa, czyli przechodzenia od tego, co jest śmiercią do tego, co daje życie. To jest ta perspektywa, która rzeczywiście ludziom wierzącym na pewno tutaj bardzo pomaga i daje taką podporę jeszcze też uzasadnienie dodatkowe, ale myślę, że to jest w ogóle potrzeba wszystkich ludzi. Znalezienia takich sposobów, jak stratę przeżyć mimo wszystko ku nowemu, czemuś nowemu, dobremu. I właśnie o takim też doświadczeniu opowiadają panie, których teraz posłuchamy, pani Aleksandra Marciniak, rzecznik prasowa Fundacji Gajusz oraz pani Monika Stasiak, Fundacja na progu, zaangażowane w kampanię dotyczącą właśnie radzenia sobie ze stratą, która w środowisku Fundacji Gajusz się zrodziła, powstała i ma bardzo konkretne też swoje y, y, y, propozycje, ale zaczęło się wszystko od konkretnie, od konkretnej osoby, bo Gajusz to jest imię. Fundacja Gajusz powstała w 1998 roku, dlatego że syn założycielki Tisy żawrockiej kwiatkowskiej nagle, zupełnie niespodziewanie, jako dziewięciodniowe niemowlę, zachorował. Diagnozy były bardzo złe. Przez wiele miesięcy mieszkali w szpitalu i pewnego dnia Tisa bezradności obiecała sile najwyższej, że jeśli uratuje jej dziecko, jeśli Gajusz przeżyje, to ona założy fundację, która zadba o to, by żadne dziecko nie chorowało w samotności. Szczęśliwie okazało się, że po pierwsze Gajusz wyzdrowiał, a po drugie niewiele dzieci choruje w samotności. A my od tych 28 lat prowadzimy trzy hospicje dziecięce, opiekujemy się dziećmi chorymi onkologicznie i ich rodzinami, prowadzimy też centrum terapii dla dzieci po traumach, a nawet mamy ośrodek preadopcyjny dla dzieci, które z bardzo ważnych przyczyn opuścili rodzice biologiczni. I to, co łączy wszystkich naszych podopiecznych, prawie tysiąc gajuszątek rocznie, to właśnie rodzaj straty. Strata. Życia, strata zdrowia, strata relacji. Na przykład, gdy przychodzi nowotwór, to dzieci tracą kontakt z rówieśnikami, ale to są też straty typu mama dziecka chorego straciła koleżanki, bo one się boją do niej zadzwonić. Stąd właśnie pomysł na to, by uczyć uważnie towarzyszyć rodzinom doświadczającym straty. I to było impulsem do przygotowania praktycznego przewodnika, wspomagającego narzędzia, które w takich sytuacjach może przyjść z pomocą. Postanowiliśmy sprawdzić, jak wielu Polaków doświadcza straty i okazało się, że właściwie to wszyscy, bo to może być też strata majątku, strata pracy. Natomiast połowa Polaków powiedziała, że takiej straty doświadczyła w minionym roku. I jednocześnie też połowa Polaków przyznała, że zna w swoim bliskim otoczeniu kogoś, kto ostatnio straty doświadczył. Dlatego stało się jasne, że trzeba pomóc, towarzyszyć uważnie, a wszystko to, czego doświadczaliśmy podczas 28 lat działalności, pokazało nam, że jest jedna najważniejsza rzecz, którą możemy podarować obecność. Stąd tytuł naszej kampanii. Po prostu bądź. I jeśli nie czujemy się na siłach, by wypowiadać wielkie słowa, to nawet podejdźmy, uściśnijmy dłoń, przytulmy, na no zależności oczywiście od relacji z tą osobą, żeby powiedzieć jestem. I jeśli nie wiemy, co powiedzieć, to też można to powiedzieć. Słuchaj, nie wiem, co powiedzieć. Prawdopodobnie doświadczasz najtrudniejszych chwil w swoim życiu, więc mi brakuje słów, ale... Jeśli będziesz czegokolwiek potrzebować, jestem. I to jest naprawdę wystarczające. Na pewno znamy kogoś, kto jest dziś w bardzo trudnej sytuacji. Jakie to są takie najbardziej dotkliwe i pierwsze, które obserwuje się i są ważne sposoby przeżywania straty? Nie ma jednej takiej matrycy. Wiemy jak może zachowywać się mózg w czasie straty takich kryzysowych sytuacji. To jest ten moment, kiedy uruchamiają się te starsze partie mózgu odpowiedzialne za reakcje walki i ucieczki. Mniej tam jest miejsca na analizę, mniej na takie racjonalne myślenie. Natomiast to nie znaczy, że zawsze ta reakcja będzie wyglądać tak samo. Dla kogoś to może być osunięcie się w smutek, takie przytłaczające emocje. Dla kogoś może być w tej stracie dużo gniewu, dla kogoś to może być taka apatia i wycofanie się i taka niezdolność do bycia w relacjach z tymi osobami, które nas otaczają. No właśnie, jedna czwarta Polaków przyznała, że nie wie co powiedzieć, kiedy spotyka osobę będącą w trudnej sytuacji, doświadczającą straty. Bardzo ciekawe wyniki nam wyszły na przykład przy zdaniu będzie dobrze. Czy to jest zdanie wspierające, czy też nie? No bo w momencie, kiedy nie wiemy, czy wszystko będzie dobrze, to jednak wypowiadanie takiego zdania nie jest konstruktywne, to nie pomaga. Jednocześnie wiemy, że to jest rodzaj pocieszenia, ale dla nas jako dla specjalistów jest jasne, że nie jest łatwą sprawą towarzyszenie w stracie, stąd właśnie poradnik. W poradniku też omawiamy mity. Czy możemy powiedzieć, że czas leczy rany? być może częściowo rzeczywiście, ale bez obecności drugiej osoby. Dużo dłużej takie rany będą się goić. Albo jeżeli komuś mówimy ojej, daj spokój, zapomnij, trzeba szybko wrócić do rzeczywistości, przecież świat jest tu i teraz, no to też nie zawsze jest wspierające. Kluczem jest właśnie uważność na potrzeby tej osoby, która z doświadcza, bo każdy z nas ma inne potrzeby, ma inne spojrzenie na swoje indywidualne doświadczenie. To nieumiejętność odnalezienia się w sytuacji straty wynika z tego, że coraz bardziej ta strata i żałoba są sytuacją indywidualną, że one kiedyś były sytuacją społeczną i może nie mieliśmy jakichś Super psychologicznych narzędzi, natomiast rzeczywiście ta osoba doświadczająca straty, szczególnie tej ostatecznej związanej ze śmiercią, była otoczona przez taką społeczną wioskę. Był czas, żeby to sobie na spokojnie przeżyć, żeby być w tym właśnie razem z bliskimi, z krewnymi, z sąsiadami. Więc tak naprawdę ta praca związana z myśleniem o stracie i z tym, jak możemy się w niej wspierać, to jest trochę praca nad odbudowywaniem tych naszych społecznych sieci kontaktów. To, co robimy, to jest takie działanie trochę na przekór tej drodze szybkiej, bo my dzisiaj wszystko musimy mieć szybko, nawet te pożegnania muszą być takie błyskawiczne. A to, co robi Gajusz właśnie wokół tej kampanii Po prostu Bądź, to jest takie nawoływanie do tego, że właśnie nie musimy pędzić, że możemy mieć czas i przestrzeń na to, żeby być w tej stracie razem. Fundacja na progu. Fundacja na progu to jest organizacja, która towarzyszy ludziom w momentach przejścia. To jest z jednej strony opieka nad ceremoniami, które towarzyszą ożegnaniom, ale to też jest szeroko pojęta edukacja. To są na przykład też spotkania DEW Cafe, w trakcie których rozmawiamy o śmierci przy kawie. Jest jeszcze taki wymiar organizacyjno-praktyczny, kiedy człowiek doświadcza nieoczekiwanie straty, jest przetrącony. W naturalny sposób myśli się o tym, że potrzebna jest druga osoba, ręka innego człowieka, która zabezpieczy wiele przestrzeni, o których wtedy nie jesteśmy w stanie myśleć. Tutaj mamy dwa takie wątki czasami są w naszym otoczeniu osoby, które mogą nam coś pomóc, podpowiedzieć, tylko my trochę nie wiemy, jak o tę pomoc poprosić, a one nie wiedzą, co mogłyby zaoferować. I jeszcze jest druga strona, to znaczy, że nie we wszystkim musimy być wyręczani. Wydaje się, że równie istotne też jest odzyskanie pewnej sprawczości w sytuacji, w której tę sprawczość tracimy. I to czasami są naprawdę takie bardzo drobne rzeczy, na przykład zrobienie obiadu dla grupy bliskich albo jakiegoś ulubionego dania tej osoby, którą żegnamy i po to, żeby sobie posiedzieć przy tym obiedzie wspólnie i żeby to było takie doświadczenie, kiedy rzeczywiście jesteśmy w tym razem. Ja sobie o tym myślę trochę jak o takim kursie pierwszej pomocy, że oczywiście nigdy nie wiemy, jak zareagujemy, kiedy koło nas zdarzy się wypadek i trzeba będzie zastosować te wszystkie umiejętności, które mieliśmy na kursie, ale jeżeli ja tę wiedzę mam, jeżeli czasem ją sobie odświeżę, jeżeli w ogóle przeczytam o tym, to to już jest duży krok w stronę tego, żeby wiedzieć, jak zareagować, kiedy strata rzeczywiście nastąpi. Zapraszamy na stronę gajusz.org.pl, tam jest do kliknięcia guziczek, który przenosi nas do poradnika i do raportu. Po prostu bądź. Po prostu bądź. Pani Monika Stasiak? Z kolei Fundacja na progu, strona naprogu.pl i tam już za niecały miesiąc pojawi się poradnik o pożegnaniach domowych. Krzyk duszy czasami wyraża się bardzo głośno, krzyk duszy w znaczeniu taka e, reakcja na rzeczywistość, która nam coś odbiera, a czasami to jest e, takie kwilenie w samotności, którego nawet nikt nie zauważy. E, bywa też tak. E, m, m, pani jest... E, przestrzeni Fundacji Gajusz e, z, przygotowujące kampanię Po prostu Być, zwróciły na to uwagę, e, e, no, że właśnie e, trzeba być uważnym. To jest kwestia też takiej uważności na to, co drugi komunikuje, e, na przykład w szpitalu, tak jak ksiądz też spotyka się z różnymi osobami, oczywiście chorymi, e, których jakby choroba diagnozuje i ustawia od razu w jakiś sposób, ale to nie jest wszystko, co człowiek komunikuje i chce, żeby na przykład ksiądz zauważył, albo żeby być zauważony, i y, no, to jest taka też wyciągnięta ręka po jakąś pomóc. Czasami jest tak, że ktoś właśnie z jednej strony nic nie mówi, ale z drugiej strony bardzo chce być zauważonym. A więc myślę sobie tutaj w takich sytuacjach, jak często spotykam na przykład na korytarzu w szpitalu, kiedy wchodzę na konkretny oddział i rozmawiam z jakimś tam pacjentem, a pacjenci inni pozostali gdzieś tam sobie wędrują i są tacy pacjenci, którzy... Da się wypatrzeć tak dość specyficznie, gdzieś chodzą wokół mnie, tak jakby chcieli, żebym ich zauważył, żebym zaczepił, żebym zagadał. I rzeczywiście często tak jest i często jest tak, że właśnie dzięki temu, że ja rozpocznę jakąś rozmowę, to potem okazuje się, że dzięki temu, no właśnie, nawiązuje się jakaś relacja i oni opowiadają o swoim życiu o swoich różnych trudnościach. A potem jak sami mówią, bo tacy ludzie są, ja sam rozumiem, bo... Czasami może bardziej miałem niż mam z, z tym może problem, też tak miałem, że wolałem, żeby ktoś pierwszy zagadał, niż żebym ja to pierwszy wyciągnął rękę, więc czasami takie proste zagadanie do kogoś, jak masz na imię, co przeżywasz, czemu tu jesteś, to jest ważne. Że tak. po prostu się kimś interesuje. Takie niewiele wydawałoby się, a może nawet byłoby powiedzieć, że takie banalne, no bo to co, jak się masz, jak się masz, to takie, takie właściwie, no cóż to takiego. No w szpitalu to pewnie wiadomo, że jakoś słabo, więc, <laughs> więc wiadomo, że to jest może trochę takie zbyt ukierunkowane. Natomiast rzeczywiście pięknym jest to, że człowiek jest tak bardzo skomplikowany i taki przedziwny, nie? że... No zamiast być takim bardzo prostym, wystawić rączkę, powiedzieć ja teraz się zgłaszam do odpowiedzi, proszę ze mną porozmawiać, nie? To, to trzeba gdzieś tego człowieka odkrywać w jakiś sposób, że każdy z nas jest jakąś tajemnicą i y, mamy jakieś swoje mechanizmy, z jednej strony są ludzie bardzo ekspresyjni, z drugiej strony są bardzo introwertyczni, których trzeba właśnie trochę jak taki ukryty prezent odpakować, bo no właśnie są gdzieś pochowani, ukryci. Ale czy takimi prostymi metodami, też właśnie takim zainteresowaniem można takimi małymi rzeczami, tak jakby małymi kołami ratunkowymi, nawet nie traktując tego jako jakiegoś koła ratunkowe w znaczeniu, że te komuś coś dobrego, nie wiem, przynieść, poradzić, pomóc, może na naprawdę bardzo ważnych, wielkich rzeczach pomagać i przebijać te takie naprawdę nabrzmiałe wrzody? Oczywiście i myślę, że no, mamy już Wielką Sobotę, więc Dzień Żałoby po Chrystusie. Ale no właśnie, czymś yy, ważnym, kiedy ktoś doświadcza trudu, cierpienia, już nie mówiąc żałoby, jest milczenie. I myślę sobie, że ważnym jest pomilczeć z kimś albo samemu pomilczeć i dać komuś przestrzeń do wypowiedzenia siebie. I to jest niesamowicie ważne, kiedy my Potrafimy dać komuś przestrzeń do mówienia, ale też, to się tak ładnie mówi, potrafimy aktywnie słuchać. To znaczy, nie tylko posiedzieć obok, żeby ktoś uprawił monolog długi, tylko chodzi o to, żeby umieć, no właśnie, zainteresować się, dopytać czasami, popatrzeć w oczy. Gdzieś też może powiedzieć, że ok, rozumiem, co, albo próbuję zrozumieć, co, co ty przeżywasz, co, co jest dla ciebie trudne podziękować za to, że ktoś się otworzył i podzielił, bo to też buduje bardzo zaufanie, to jest niesamowicie ważne, żeby wiedzieć, że ten, do kogo ja mówię, jest kimś, kto jest w jakimś sensie moim sprzymierzeńcem, że nie tylko siedzi tu, bo musi, ale on naprawdę chce, chce jakby chłonąć trochę gąbka to, co ja mówię, bo po prostu jestem dla niego ważny. No właśnie, być dla kogoś ważnym, być, mieć poczucie, że nie jest się niepotrzebnym, że jest się powietrzem, który jest no właśnie, powietrze jest potrzebne, ale jest kimś takim, to może być, może go nie być. To jest myślę bardzo też takie progowe doświadczenie w tym znaczeniu, że o, o, o tutaj się bardzo wiele rozgrywa. Też w takim woli życia, woli walki, woli wyciągania też z różnych trudnych rzeczy czegoś pozytywnego. I o tym słyszeliśmy trochę w tym nagraniu, że niesamowicie ważną i prostą zarazą, zarazem rzeczą jest no właśnie obecność. Po prostu to, żeby być, żeby być z kimś w jego przeżywaniu trudu. Czy to będzie strata zdrowia, życia kogoś bliskiego, godności, nadziei, wiary, czegokolwiek? Bo właśnie przez taką prostą obecność my pokazujemy, że ten ktoś i to, co on niesie w swoim życiu, jest po prostu też i dla mnie istotne. Ale też w tym, czego słuchaliśmy przed chwilą, było bardzo mocno też pokazane, że się boimy, że przed takimi y, sytuacjami, doświadczeniami, y, cierpieniem po prostu innych chowamy się. To prawda, ale można taki wsadzić kij w mrowisko i zadać pytanie, czy lęk jest czymś złym? No bo przecież lęk w jakimś sensie, ja nie jestem psychologiem i nie mam zamiaru psychologizować, ale, ale myślę sobie, że tak patrząc ze swojego jakiegoś doświadczenia, no lęk mnie o czymś informuje, nie? że coś jest dla mnie trudne, że ja coś przeżywam Coś może też sygnalizuje, że dochodzę do jakiejś granicy, może jakiejś swojej wytrzymałości, no i właśnie tym bardziej pewnie w tym przejściu tej granicy, nie? jakby przejściu granicy zrozumienia też czasami potrzebny mi jest drugi człowiek, ale niewątpliwie, niewątpliwie lęk, który gdzieś się w nas pojawia jest trudny i myślę, że warto, żeby był ktoś obok nas w nim. No właśnie, żeby ten drugi też się nie przestraszył naszego lęku, bo myślę sobie o tej takiej spirali, która się tutaj może uruchomić, że y, kiedy przeżywamy cierpienie, to drugi człowiek może się po prostu bać naszego cierpienia, bo nie za bardzo y, wie, co z nim zrobić. Jest taki, y, takie narzędzie psychologiczne, się nazywa przeciwwyparciem, mam nadzieję, że dobrze to nazwałem y, z pamięci, natomiast y, to polega mniej więcej na tym, że Potrzeba umieć kogoś słuchać i potrzeba umieć być mądrze empatycznym, bo czasami popełniamy taki błąd, kiedy ktoś mi coś opowiada, ktoś dzieli się swoim życiem, ale ja przyjmuję taką, taką rolę czy postawę, że jakby biorę na siebie to, co on niesie, że jakby to się staje moje. No, otóż... To się nazywa empatia? Wczuwanie Współodczuwanie się... jest ważne, ale ja, chodzi mi o to, że ja nie przeżyję za kogoś jego problemu. A czasami nam się wydaje, że my właśnie tak, tak się spinamy, że właśnie jakbyśmy chcieli przeżyć za kogoś ten jego problem. Otóż nie, nie da się. To on ma problem, bardzo konkretny, bardzo wyraźny, sprecyzowany i to on sobie musi z nim poradzić. Ja mogę być dla niego pomocą, mogę mu pomóc, doradzić, pobyć, posłuchać albo i pomilczeć. Ale to jednak jego działanie. I teraz błędem jest takie przyjmowanie na siebie takiej roli, no nie wiem, może trochę nawet czasami superbohatera, który ma za zadanie jakby za kogoś przeżyć problem, za kogoś sobie z nim poradzić. I to jest wtedy niezdrowe. I wtedy rzeczywiście doświadczenie, czy słuchanie, czy w ogóle ten problem może być dla nas strasznie obciążający i być bardzo trudnym. Nieść krzyż drugiego, y, towarzyszyć w tym y, cierpieniu z, przy kimś, widzieć w tym jakiś sens, ale nie pouczać, nie wymądrzeć się. To już są te wnioski, które y, czasem pominczeć, y, czasem też pominczeć y, po to, żeby y, rzeczywiście stworzyć taką przestrzeń nawet chyba do tego, żeby to, co się dzieje, mogło dojrzeć. Bo też myślę sobie o takim wymiarze, że czasami pewne rzeczy, nawet trudne, one muszą po prostu dobrze tak się y, dojrzeć w nas, żebyśmy mogli z nimi z, nim, z tymi rzeczami coś zrobić sensownego. I dlatego nie jest pewnie niczym dobrym, żeby chcieć natychmiast od razu szukać rozwiązań, czy mieć je jakby podane na tacy. Znowu wrócę do tego, tej mowy, czy tego tematu, który był na początku, mianowicie dotykającego ciszy. Ciszy się często boimy w radiu, jak Kilka sekund jest ciszy, to już jest tragedia, nie? radio umarło. Natomiast kiedy my jesteśmy ze sobą obok, dwoje ludzi ze sobą rozmawia i byłoby chwilę ciszy, czujemy się niezręcznie, coś nas wierci, swędzi, coś wypadałoby nawet głupiego powiedzieć, żeby tylko. nie? Natomiast myślę sobie, no czemu? Cisza jest właśnie przestrzenią dojrzewania myśli dojrzewania może dobrych pomysłów. I nawet bym się pokusił o takie stwierdzenie, że cisza jest językiem Boga. A to szczególnie dzisiaj w, na progu Wielkiej Soboty, Dnia Ciszy. E, e, myślę, że bardzo znacząco może nam towarzyszyć na początku tego właśnie czasu, który przed nami. Polskie Radio. Jedynka. twarze, by nie patrzeć więcej nad czym płakały nad tym co jest czy co bez mawiamy również dzisiaj przy okazji mówienia o tym co trudne i co trzeba przerobić, przetrzymać o stracie, o też o ciszy i o Uważności o takim zatrzymaniu się przy drugim po to, żeby po prostu być, żeby po prostu być i nie może nie uciec przed tym co najtrudniejsze, ale wyciągnąć swoją rękę nawet po to, żeby pomilczeć. Są takie oczywiście miejsca, takie instytucje, takie osoby, które jakby z natury swojego powołania czy swojego miejsca wybranego przez siebie w życiu właśnie tak funkcjonują wobec innych. I teraz no właśnie taka kolejna historia i opowieść tym razem siostry Józefiny Klimczak ze zgromadzenia o, o sióstr orionistek, które prowadzą dom opieki dla osób obłożnie chorych. To właśnie tam towarzyszy się człowiekowi w cierpieniu, w chorobie, no i w umieraniu. Pełna nazwa mojego zgromadzenia to są siostry małe misjonarki miłosierdzia. Naszą posługę realizujemy na bardzo różne sposoby. Ta placówka, w której obecnie posługuje Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Sióstr Orionistek, głównie zajmuje się posługiwaniem wśród osób bardzo ciężko chorych. Jest to taki nasz zaszczyt, ale też i przywilej, bo my posługujemy osobom, które nic uczynić nie mogą, nie mogą się nakarmić. Nie mogą nic zrobić, jeśli chodzi o toaletę poranną czy wieczorną. Nie mogą nawet zmienić pozycji ciała. We wszystkim potrzebują pomocy drugiego człowieka. Czyli mamy tutaj osoby, które powiedzielibyśmy są zupełnie bezbronne, są totalnie ogołocone i przeżywają ubóstwo fizyczne w stu Posługując w tym zakładzie, posługujemy w bardzo wielu aspektach. Ten pierwszy, podstawowy, to jest taki typowo pielęgnacyjno-opiekuńczo-leczniczy. I tutaj są siostry, najczęściej tutaj posługują jako pielęgniarki, czasami opiekunki medyczne. To są te najprostsze czynności, takie typowo fizyczne, które wykonujemy przy pacjencie. Ale wiadomo, że my z racji naszego powołania dbamy o całą sferę życia duchowego. My nie pytamy o wyznanie naszych mieszkańców, czy ty jesteś wierzący, czy niewierzący ale jednocześnie, kiedy osoby u nas są, proponujemy możliwość uczestnictwa w Eucharystii, udzielenia naszemu mieszkańcowi sakramentu pokuty i pojednania. W naszym zakładzie najcenniejsze miejsce to jest kaplica, Najświętszy Sakrament. Wiele naszych pacjentek, które mogą chodzić, mówią siostro, właściwie to to mi daje życie. Ja jeszcze żyję i funkcjonuję dzięki temu, że ja mogę tutaj przyjść do kaplicy. Chociażby koronka do Miłosierdzia Bożego. Jeżeli nawet by nie było siostry, to tę koronkę poprowadzą nasi pracownicy, a czasami zejdą tak zwyczajnie nasi pacjenci, i oni wspólnymi siłami, tak jak potrafią w swojej słabości, będą się modlić tą koronką. Oczywiście mamy tutaj zatrudnioną siostrę psycholog, która daje wsparcie psychologiczne, ale będąc siostrą zakonną, jednocześnie daje to wsparcie duchowe. To jest nie tylko kwestia wykształcenia, ale kwestia jej tożsamości. Ma tożsamość osoby konsekrowanej, więc ona patrzy nie tylko na dzisiaj, na teraz, ale patrzy do tego celu ostatecznego. Naszym zadaniem, i to jest też nasz charyzmat, jest doprowadzenie tych osób do poznania i umiłowania Jezusa Chrystusa i do tego, żeby po śmierci mogły te osoby spotkać się już na wieczność całą. Zakłady opiekuńcze-lecznicze to są takie miejsca, w których my pielęgnujemy i towarzyszymy osobom do końca, do momentu śmierci. I Dla nas jest bardzo ważne, żeby być przy tym momencie i żeby przeprowadzić i żeby jeszcze modlić się za te osoby po ich śmierci. My nie znamy ich losów, ale modlimy się, bo czujemy to zobowiązanie, żeby im towarzyszyć do końca. Ale to nie jest cały koniec, bo kiedy my umrzemy, to wszyscy ci nasi mieszkańcy po tej drugiej stronie, oni nas tam przywitają. To jest niesamowita perspektywa wieczności. Przed nami jest ten najwspanialszy moment, moment zmartwychwstania. I gdyby tak popatrzeć na naszą posługę i ktoś zadałby nam pytanie, w których dniach z tego tridu Paschalnego wy się tutaj odnajdujecie, to ja bym powiedziała, że właśnie idealnie z Wielkiego Piątku na Wielką Sobotę. Dlatego, że osoby, które my przyjmujemy, to są osoby bardzo ciężko chore. Ileż jest czasami tego zastanawiania się, Przeżyje, czy nie przeżyje? Damy radę jeszcze jakoś wspomóc? Czy już nasze ludzkie możliwości się kończą? Czy damy radę jeszcze wyciszyć ten ból? Czy już musimy myśleć o tym, żeby włożyć w ręce gromnicę, stanąć i modlić się koronką do miłosierdzia Bożego? To jest, proszę Państwa, wielokrotnie noc, ciemność, niepewność, czy mamy wołać rodzinę już na ostatnie pożegnanie, czy jeszcze mamy się wstrzymać? I pracujemy może nie tyle w napięciu emocjonalnym, co w takim całkowitym zawierzeniu Panu Bogu. My robimy wszystko, co maksymalnie możemy zrobić, a dalej mówimy Panie. Twoje ręce powierzamy siebie i tą osobę, którą nam dałeś, bo nasze ludzkie możliwości się kończą, ale zawsze możemy powiedzieć, Panie, teraz Ty działasz i naprawdę zdarzają się cuda. Kiedy lekarz mówi siostro, z punktu widzenia medycznego, biologicznego, ta osoba nie powinna już żyć, a ona po raz kolejny się odbija. Ileż było takich sytuacji, kiedy wołałyśmy rodzinę, bo stan życia jest zagrożony, jest pożegnanie, a osoba żyje. Więc my tutaj doświadczając tej nocy ciemnej z piątku na sobotę wiele razy, Doświadczamy blasku i radości z martwych wstania. I to są te momenty, które raz niesamowicie zasilają, pokazują, że warto jest walczyć do ostatniego oddechu a jednocześnie być w stałej obecności Boga i mówić, Panie, Ty tu zarządzasz. Tobie oddajemy ster życia tego człowieka i to Ty decydujesz, a my, my jesteśmy tylko nieużytecznymi sługami i jednocześnie świadkami Jezusa Chrystusa. Pełen zapału głos siostry Józefiny Orionistki yy, z przekonaniem, yy... Działającej, pełniącej tę swoją posługę w takim miejscu, jakim jest dom opieki dla osób obłożnie chorych, przekonuje do tego, że rzeczywiście ten wymiar wiary w Pana Boga może tutaj mieć bardzo istotne znaczenie. Ale ja zawsze, słuchając sobie takich opowieści, myślę, a co z tymi, którzy nie podzielają takiego widzenia rzeczywistości, a też doświadczają cierpienia, samotności, umierania. Ksiądz też się z takimi mierzy. No pewnie, pewnie. Paradoksalnie, może nawet częściej niż się wydaje. Hmm. myślę, że jedna rzecz to jest zapytanie takiej osoby, czy uczciwie naprawdę odrzuca, to znaczy nie wierzy w Pana Boga, czy może zadziało się coś w jego życiu takiego, przez co jakby stał się kimś takim, który z takich praktycznych względów, można powiedzieć, Boga odrzuca, no bo gdzieś mu ten Pan Bóg nie pasował w życiu, więc łatwiej jest powiedzieć Boga nie ma, aniżeli aniżeli powiedzieć nie, może to ja coś błędnie robię i może warto siebie zmienić, a nie Pana Boga. Natomiast, jeśli by ktoś naprawdę był taki uczciwy w tym swoim przekonaniu o tym, że gdzieś nie odkrył można powiedzieć nic więcej poza tym życiem doczesnym, no więc yy, zadobę mu chyba pytanie, yy, o którym właśnie tutaj żeśmy rozmawiali przed chwilą, czy chciałbyś? nie, czy, czy, yy, czy chciałbyś coś w swoim życiu zmienić? Czy w ogóle próbujesz, żeby coś... Odkryć, bo często jest tak, że to niepoznanie rzeczywistości nadprzyrodzonej jest efektem jakiegoś zaniedbania i braku nawet chęci poszukiwania. Po prostu myślimy: Nie, ja nie mam, ja nie widziałem pana Boga, ja nie doświadczyłem. No ale czy coś uczciwie zrobiłeś w tym kierunku, żeby go poszukać? No i często odpowiedź brzmi: no nie. No ale często jest też tak, że nie chce się tego dlatego, że Pan Bóg mógłby w czymś przeszkadzać. Tak. I to jest y, ciekawe doświadczenie. W ogóle myślę, że niedzielna Ewangelia trochę o tym mówi. bo Jak zobaczymy sobie Marię Magdalenę ona przybiega do grobu, widzi pusty grób. I co robi? Nie wchodzi, tylko ucieka. Biegnie do apostołów, żeby im o tym powiedzieć. Trochę sobie o tym myślałem dzisiaj. i y, Są takie sytuacje, kiedy y, przeraża nas to, że pewna można powiedzieć, nasz grup w którym żeśmy coś umieścili, jakieś nasze doświadczenie, czy jakaś nasza rana się rozwarstwiła, że ona się znowu otwarła. I myślimy sobie, no nie, znowu? I gdybyśmy przełożyli to na kontekst, no troszkę jednak wiary, to myślimy sobie, często ja tak myślę, że boimy się skonfrontować z tym, żeby gdzieś przeżyć coś drugi raz, nie żeby sobie pomyśleć, a może jednak tam był Bóg, a może jednak to miało sens, no, bo to jest trochę jak ta rana, która, no nie wiem, szwy puszcza, nie, I, i, i się, że tak powiem, rozwarstwiła, i trzeba na nowo szyć, ona znowu boli, ale może w końcu zrośnie się dobrze. I właśnie dzisiaj w nocy, y, z piątku na sobotę, z wielkiego cierpienia, w wielkie milczenie, które ma prowadzić do y, wielkiego cieszenia się nowym życiem. E, takie pytania sobie stawiamy i do nich jeszcze będziemy wracać po godzinie drugiej, towarzysząc Państwu do trzeciej w jedynce nocą. Oczywiście zapraszamy.